Nic się nie zmieniło wskutek tego, że dawne grunta gminne rozdano z woli postępowych liberałów nowym panom, że dawne grunta kościelne rozdrapali liberałowie Izabeli II. Nie wyrosło nic innego oprócz rybku nowych magnackich rodów, nowych latyfundiów, nowych grandów, nowych przeciwstawień. Nic się nie zmieniło, choć wojny domowe w Hiszpanii XIX wieku trwały lat 14, tyle co rewolucja francuska. Nic się nie zmieniło, choć kolejno następowały monarchia absolutna i konstytucja, regentki i regenci, trzy dynastie, republika z trzema prezydentami. Nic się nie zmieniło, choć lokalne zamieszki trwały lat siedemnaście. Żaden z krajów na świecie, prócz Polski Ludwika Mierosławskiego, nie wierzył w to tak święcie, że rewolucje nie znaczą nic, jeśli nie są krwawe. Żaden z krajów na świecie nie przeszedł swojej modernizacji tak krwawo jak Hiszpania XIX wieku. Ale cóż się zmieniło, pyta Unamuno. Cóż się zmieniło w okresie, gdy dziesiątki innych państw, skandynawskie, anglosaskie, zmodernizowały się dziesięćkroć silniej, gdy wyrosły Włochy, Kawura, Niemcy, Bismarcka, nowe mocarstwa, gdy krwawej modernizacji Hiszpanii towarzyszyło tylko. Odłamywanie się coraz to innych gałęzi jej amerykańskiego drzewa. Jakżeż po stu latach tej Mierosławszczyzny i sarmackiego rewolucjonizmu wyglądał kraj najbardziej krwawej rewolucji Hiszpania Alfonsa XIII. Powiecie, to prawda. Ale prawdą jest, że oprócz Hiszpanii i Polski, jeszcze gdzie indziej w pierwszej połowie XIX wieku, w erze ponapoleońskiej zwłaszcza, mieliśmy tajne związki i spiski wojskowe, masonerię i karbonaryzm, że paralelą do nocy listopadowej był nie tylko bunt generała Riego, ale i owocne powstanie belgijskie, że krajem spisków były Włochy i Grecja, a także Niemcy. Tak, to wszystko prawda, tylko że we wszystkich tych krajach były jeszcze dwa inne czynniki o niezgłuszonej przez tamte działalności. Był człowiek szary i mały, który pracował, gdy inni myśleli, ciułał, gdy inni spiskowali, Masą jemu podobnych ciułaczy powiększał bogactwo narodowe, gdy inni walczyli. To może nie była Grecja XIX wieku, ale to były Niemcy i Włochy, czyli państwa, które swój wiek XIX zrobiły najlepiej. Dalej był człowiek statysta. Jeszcze na Węgrzech rewolucjonista Kossuth był większy od Secheniego, ale już we Włoszech obok Garibaldiego pojawił się większy od niego Kavur a w Niemczech wszystkich germańskich Riegów i Wysockich przesłonił Bismarck. Słowem był ktoś, który zaczyn rewolucyjny, ferment myślowy ustabilizował, zawarł, wykorzystał. Była społeczna masa, w którą, jak w ciasto, można było uferment ferment wlać, która, jak ciasto, mogła go była rozprowadzić, zużyć. W Polsce brakło i piekarza, i ciasta. Polska nie miała ani jednego kawura, ani masy wokulskich. W Hiszpanii było to samo. Późniejsza wstawka. 27 grudnia. Pojechałem za Guadalajarę. Deszcz i śnieg. Na froncie spokój wbrew pogłoskom. Dojechałem do 104 kilometra drogi na Irun. Przed i za de Enares, fortyfikację. W Guadalajarze oficerowie rosyjscy. Zatrzymałem się w domu drużnika, sztab odcinka. Żona straciła dwóch synów, jednego po tej, drugiego po tamtej stronie. Dzieci jedenaścioro. Jedno jeszcze przyjdzie. Prowadziłem dla zorientowania się później w rozkładzie materiału notatki. To jest właśnie taka notatka. Dziś, gdy do układu książki ją czytam, nic już z niej nie jest aktualne ani ważne. Dużo się zmieniło w Hiszpanii. Nie ma już może domu na 104 kilometrze od Madrytu na Irun. Przypomniała mi się tylko ta kobieta. Jakże to było? Był rzeczywiście śnieg i deszcz. Ruchoma strzałka na szybie auta pracowała, zmiatając nalot mokry, ciężko. Zatrzymano nas. Zeszliśmy do domu, postanowiliśmy się pogrzać. Było kilkunastu żołnierzy, porucznik, kapitan. Grzano się przy wielkim ogniu w środku izby. Był olbrzymi komin hiszpański i zapadał mrok. W pewnym momencie za mną z góry coś poczęło trzeszczeć. Popatrzyłem. Były schody. Bardziej drabina niż schody. Schodziła z nich właśnie powoli, ostrożnie jakaś kobieta. Nie widać było zrazu nic więcej poza nogami i grubym ciężarnym brzuchem. Dopiero potem ukazała się twarz, niemal stara. Ciąża była już bardzo posunięta. Żołnierze oglądnęli się i zamilkli. Kobieta miała na głowie czarną, żałobną płachtę. Była żoną czy krewną drużnika. Zeszła i poszła do dalszych izb w swych czarnych szatach ociężałym krokiem. — Wie pan — powiedział porucznik — to zaciekła dewotka. Miała syna, który był po tamtej stronie. Karlista. Zabito go tu, gdy się przemykał z powrotem. Co chciał, nie wiadomo. To było po nocy. Ona przyznała, że jej syn. I na nią było wiele. Mieliśmy ją nawet sądzić, sądem polowym. To krótko, choć ta ciąża w tych sprawach. Ale oto drugi jej syn padł pod Alcorcon. Pan wie, wtedy po naszej stronie. Był członkiem partii od 1929 czy wcześniej? Tak mówiono mi, tego nie wiem dokładnie. Rozumie pan, zwolniono ją zaraz, oczywiście. Pogrzeb syna miał honory wojskowe. Kobieta w chwilę potem. Przeszła tak samo, ciemna, obojętna przy nas. Znowu wdrapała się ciężko na strome schody, windując w górę strudzone, niezdarne boki. Popatrzyłem jeszcze za nią. Porucznik wrócił do tematu. Miała jedenaścioro dzieci. To mówiono nam, jak miała być sądzona. Tamten chłopak na dworze to też jej syn. I teraz będzie miała, widzi pan, jeszcze jedno. Kobiety rodzić nie przestały w Hiszpanii. Tamte dzieci są po całym świecie. W Wenezueli, przy nafcie, w Argentynie, w Maroku. Gdzie tam jeszcze? Sama nie wie gdzie. Suka nie wie gdzie i szczenięta. A szczeni się co wiosny. To wszystko mi się przypomina wyraźnie jak dziś, gdy czytam tę starą notatkę. Z kilku słów wprost w obraz się rozrasta. Wszystko inne się zatraciło. A to zostało jakoś. Prawie, a twarz porucznika pamiętam. Prawie... A widzę te schody, półdrabinę, po której niezdarnie gramoliła się zniszczona matka. I przychodzi mi teraz refleksja. Tak, to prawda, że dzieje Polski i Hiszpanii, krótkotrwałych mocarstw, które wzniosły te kraje, były przejściowe i efemeryczne. To prawda, że nasze granice z 1772 roku, coś co dla nas współczesnych uchodzi za absurd i w obecnej sytuacji zrozumiale, były dla pokolenia Tadeusza Kościuszki i potem, jeszcze dla naszych pradziadów, tylko skromnym minimum żądań. Polska bezkijowa. Tyle, że dorozbiorowe status quo. Tak, to prawda, że nie ma dziś śladu z mocarstwowej pozycji Hiszpanii, że bliższe dziś w losach Etiopii niż Wielkiej Brytanii. A jednak jest coś, czym oni wyżsi są nad nas. Coś, czym oni przetrwali. Nie ma dziś tego ich państwa, na którym nie zachodziło słońce, ale jest kontynent, cała część świata, która mówi ich mową, którą zawładnęli synowie ich krwi. Jest tam dziś konglomerat państw półdzikich iście bałkańskich z operetkowymi mężami stanu, z dżunglami nieprzebytymi jeszcze, z nową rosnącą dżunglą XX wieku, gdzie trasty amerykańskie buszują niczym tygrysy w tamtych przeszłowiecznych puszczach. Ale to jest jednak kontynent. Włada nim jednak hiszpańska rasa i hiszpańska mowa. Odeszło to od Hiszpanii. A przecież Hiszpanią nie przestanie już być nigdy. Stolica Montezumy nie przestanie już nigdy być miastem hiszpańskim. Miastem polskim nie będzie już nigdy Kijów, nawet Mińsk. I to jest wielka różnica Polski i Hiszpanii. Dzieła XV wieku tam i XV tu. Ugorowały ogromne latyfundia w Kastylii, Estremadurze, Andaluzji. Nie było chleba dla takich kobiet jak ta przez całe wieki. Po to, by jej synowie szli za wielkie morze, zdobywali dla przyszłych synów rasy, ziemię czterykroć większą od Europy. Pustoszała, wycieńczała się, więdła metropolia. Aż stała się jak ta matka z Gładalachary, ale wybudowała dla wnuków swej rasy olbrzymi dom. Omiedziła im wcześniej niż inne narody olbrzymi kawał globu. Nie umiała go utrzymać w jednym politycznym władaniu, ale w jednym władaniu etnograficznym pozostanie już na zawsze. Nie będą już mówić inaczej niż po Kastylsku, w Teksasie i w ziemi ognistej. Słowianin, Niemiec, Japończyk będzie tam zawsze pasierbem, Hiszpan, najgorszy nawet gospodarzem. Były trzy wielkie kolonialne ekspansje w historii, hiszpańska, angielska i francuska. Nadchodzi teraz trzecia, włoska. Etiopia, Trypolis, Erytrea. Najstarszy typ to hiszpańska. Jej okres zdobyczny został zamknięty już bardzo dawno. Załamał się politycznie. Narodowościowo przetrwał. Co będzie z Indiami, gdy z kolei zacznie się kiedyś kurczenie Wielkiej Brytanii? Co będzie z Tunisem, gdy starzeć się zacznie Imperium Kolonialne Francji? Nie wiem. Najmłodsze Imperium Kolonialne Włoskie wchodzi jednak na drogi najstarszego. Oni chcą nie tylko zdobyć surowiec kolonialny i rynek kolonialny dla swych fabryk, nie tylko naftę i złoto, chcą mieć jeszcze ziemię pod pług swego osadnika. Chodzi im nie tylko o to, żeby Addis Abeba dostarczyła maniok, ropę i rudę ołowiu Mediolanowi oraz zbyt dla jego przędzalni, dla włoskich, białych stoków, Birminghamów i Łodzi. Chodzi im o to, żeby język, którym mówić będzie za lat sto i dwieście przyszła Addis Abeba, był ten sam, co w Mediolanie i Perugii, a dzieci, które będą się rodzić w kołyskach w górę, były podobniejsze do chłopców z Balilia niż do synów rasa Tafari, jak dzieci w Meksyku przypominają madryckie, a nie inkaskie. I myślę jeszcze o tych milionach zniszczonych matek, które tej Hiszpanii zdobyły nędzą swych dzieci, męką swych bioder, więcej niż Karol V, Filip i zwycięzca z Lepanto. Wina latyfundiów W najbardziej rozpowszechnionym i naszym, i hiszpańskim, i całego świata pojęciu jedną z wielkich przyczyn rewolucji, zapewne najpierwszą, była wadliwość ustroju rolnego Hiszpanii. Ustrój ten był przestarzałym, takim, jaki reszta świata znała u siebie w poprzednich, zapomnianych, gdzie indziej epokach. Jeśli Hiszpania była zacofana, to jednym z najsilniejszych objawów tego zacofania był jej ustrój agrarny. Wszystko, co zdołałem w tych sprawach dowiedzieć się, przestudiować i sprawdzić, potwierdziło w zupełności słuszność powyższych tez. Ale zazwyczaj idą one dalej, kreślą pewien obraz prowincji hiszpańskiej. Prowincja ta na tym obrazie to olbrzymie latyfundia magnackie, wokoło zamków pamiętających wieki średnie, a obok wielkie masy nędznego chłopstwa bez roli lub znikłymi płochetkami gruntu. Tak widzimy Hiszpanię. Nędza chłopa hiszpańskiego, mówimy później, to brak ziemi. Dać mu ją skończy się nędza mas hiszpańskich. Otóż, jak nabrałem przekonania, że pierwsze tezy były niewątpliwie słuszne, ustrój rolny Hiszpanii jedną z głównych przyczyn tej katastrofy, a z gospodarczych jej przyczyn na pewno podstawową istnienie latyfundiów rolnych Rdzeniem zła, tak samo tamto dalsze wytłumaczenie, wydaje mi się dziś głęboko mylnym. Gdyby miało zresztą być słusznym, to pierwsza konfrontacja naszej wyobraźni Hiszpanii z jej rzeczywistością rolną musiałaby nas załamać. Hiszpania nie jest dziś światem latyfundiów rolnych, jak zresztą nie w rolnictwie leży bezpośrednia przyczyna jej nędzy i nie na wsi nawet swe nasilenie osiąga. Przejdźmy do obrazu cyfr. Na 27 prowincji, z których składa się Hiszpania, w trzech tylko wielka własność rolna, od 250 hektarów, posiada więcej niż 50% całego obszaru rolnego, a w żadnej z nich nie dosięga 60%. W pozostałych pięciu posiada więcej niż 40%, w dalszych dziewięciu więcej niż 20%. Natomiast jeśli chodzi o małą, 10-hektarową własność to w sześciu prowincjach zajmuje ona z górą 66% obszaru rolnego, w trzech powyżej 51%, w trzech powyżej 36%. Przy czym oczywiście istnieje jej własność średnia. Cóż te cyfry nam mówią? To najpierw, że latyfundium jako typ gospodarki rolnej nie jest ani regułą, ani typem gospodarki rolnej Hiszpanii. Tak samo jak na przykład uprawa kukurydzy czy rzepaku nie jest typem polskiej produkcji rolniczej. Jest fenomenem, zjawiskiem zachodzącym regułą nie jest. Jest dalej zjawiskiem ograniczonym terytorialnie. Gdyby się oprzeć na tezie, że przyczyną nędzy szerokich mas w Hiszpanii jest brak ziemi, a parcelacja latyfundiów zlikwiduje w brak, nędzę automatycznie, musielibyśmy skonstatować, że latyfundia istnieją w Hiszpanii jedynie na ograniczonej i to bardzo poważnie części jej terytorium, gdy nędza mas jest prawie wszędzie. Ale wtedy istniałyby już tylko dwa dalsze możliwe wnioski. Albo ten, że nędza Hiszpanii jako ogólnokrajowe zjawisko nie wypływa z istnienia latyfundiów i ma inne racje za źródło, albo że kwestia rolna tego państwa jest właściwie tylko kwestią kilku jej prowincji, zagadnieniem lokalnym, głównie andaluzyjsko-estremadurskim. Ograniczona terytorialnie byłaby kwestia rolna Hiszpanii ograniczona jeszcze demograficznie. Znowuż prowincje latyfundystyczne na ogół nie są bardzo zaludnione, a zatem dolegliwość istniejącego tam ustroju dotyka tylko ograniczoną część ludności kraju. I dalej, stojąc wciąż na tym założeniu, wyobrażając sobie po dawnemu, że w Hiszpanii latyfundia ciągną się bezkresami od Gibraltaru do Pirenejów i że dlatego właśnie nie dając ludności rolnej dostępu do ziemi sprawiły nędzę kraju, nie mielibyśmy wiele do odpowiedzenia argumentacji dowodzącej, że brak ziemi dla ludności rolniczej Hiszpanii można by usunąć bez zniesienia latyfundiów. Oto bowiem w czternastu prowincjach, w których Republika znalazła kwestię agarną, istnieje dziewięćset tysięcy rodzin bezrolnych czy małorolnych. By jednych i drugich zamienić na dziesięciohektarowych gospodarzy, potrzeba na to według obliczy inżyniera Pasqual Carion sześć milionów hektarów. Otóż Hiszpania na 50 milionów hektarów ogólnej powierzchni posiada 30 milionów hektarów nieużytków. Jest pewnikiem niekontestowanym przez nikogo, że bardzo znaczna ilość tych nieużytków w każdym innym kraju uległaby dawno melioracji, że już samo nawodnienie tylko oddałoby jej część bardzo znaczną pod normalną uprawę. Dziś nie zdajemy sobie często sprawy, jak olbrzymie ilości obecnej ziemi ornej, nie tylko w Niemczech i Danii, ale nawet w Polsce, były jeszcze przed 100 laty zupełnymi nieużytkami. Teoretycznie zatem, a także i praktycznie, byłoby najzupełniej możliwym zaspokojenie hiszpańskiego głodu ziemi nie drogą parcelacji gruntów już uprawnych czy posiadanych, ale drogą wielkiego planu melioracyjnego i osadzenia na zmeliorowanej ziemi owego miliona prawie rodzin. Z punktu widzenia gospodarki narodowej byłoby to nawet wyjściem lepszym. Majątek narodowy wzrósłby znacznie wskutek zmniejszenia się odłogów, a wzrostu obszaru ziemi uprawnej. Wnioskiem ostatecznym takiego rozumowania, ciągle opartego na pierwszych przesłankach naszych i na skonfrontowaniu ich z hiszpańskimi faktami, byłoby, że latyfundia Grandów nie tylko są lokalnym jedynie powodem nędzy części ludności, ale że i zapobiec tej nędzy można by znakomicie bez uszczknięcia ani jednego hektara z utrzymaniem obecnego stanu rzeczy w owych kilku prowincjach. Tak by sądzili i do takich wbrew swej woli, ale zgodnie z logiką wniosków, doszliby normalni powierzchowni zwolennicy reform agrarnych o lewicowo-inteligenckim myśleniu. Logikę tę mogliby łamać, mogliby się wykręcać, Najlepiej jednak byłoby zawrócić z tej ślepej drogi, skontrolować nasz początkowy rachunek, wykryć miejsce popełnienia w nim błędu i odtąd zacząć wszystko na nowo. Znowuż bowiem, wedle tego wszystkiego, czego się mogłem nauczyć w Hiszpanii, istnienie latyfundiów rolnych jest główną gospodarczą, a jedną z głównych w ogóle przyczyn obecnej katastrofy. Mimo, że latyfundia przestały już być, a w całych okolicach nie były nimi nigdy... Typem gospodarki rolnej hiszpańskiej, mimo że istnieją i większą rolę odgrywają tylko w pewnej części kraju. Mimo że największa nędza chłopska istnieje właśnie tam, gdzie wielkiej własności jest względnie mniej Salamanka, lub nawet nie ma jej wcale. Wielkie latyfundia prowincji Cadiz, Sevilla, Ciudad Real winne są nie tylko nędzy ludności tego kraju winne są jeszcze nędzy hiszpańskiej Galicji choć tam w ogóle już średnia własność do stu hektarów jest rzadkością. Winne nędzy w Palencji, gdzie nie ma nawet jednego procenta większej własności rolnej. Winne nędzy w Murcji, w górniczym Owiedo, w robotniczych dzielnicach Barcelony i Madrytu, choć to są miasta. Słowem w całej Hiszpanii. Ponoszą ogromną, społecznie mówiąc, winę. A są gospodarcze ujmując jedną z najważniejszych przyczyn tego, że kraj tak bogaty z natury, tak hojnie wyposażony w surowce i kruszce jak Hiszpania, jest zarazem krajem, gdzie człowiek żyje tak biednie. Tylko, że sprawa latyfundiów i ich skutków musi być ujęta inaczej niż się ujmuje się zazwyczaj. Ujęta szerzej i głębiej. Wielka własność rolna Hiszpanii, podobnie jak wielka własność rolna wielu innych krajów dawnej Europy, była wyrazem gospodarczych zdobyczy pewnej klasy, szlachty w okresie jej rozkwitu, czasach feudalnych. Powstała nie w centrum, ale na kresach państwa. Podobnie jak nasza nie powstała nad Gopłem czy Mazowszu, ale na Podolu i Ukrainie. Powstała więc nie w Kastylii, ale w zawojowanej na Maurach Andaluzji. I tam, równie jak nasza na Podolu, niemiecka w Prusach, angielska w Irlandii, była zjawiskiem najbardziej typowym i wielkim. Każda warstwa społeczna dochodząca do władzy osiągała pewne zdobycze polityczne i pewne zdobycze gospodarcze. Zdobyczami gospodarczymi mieszczaństwa był liberalizm handlowy, zniesienie ograniczeń, były tzw. Tak dobra narodowe, to jest skonfiskowane emigrantom szlacheckim, francuskim, na których wysprzedaży obłowiło się świetnie. Zdobyczami gospodarczymi robotników są umowy zbiorowe pracy, podniesienie płac, podniesienie standardu życiowego. Formą, w jakiej wyraziły się zdobycze gospodarcze szlachty, były latyfundia, wielkie nadania ziemi. Forma ta była proporcjonalna do roli, jaką ta właśnie warstwa odegrała w powstaniu hiszpańskiego mocarstwa zeszłych wieków. Nic więc dziwnego, że była wielka, wiele większa niż gdzie indziej. Ci książęta naprawdę posiadali całe księstwa, hrabiowie hrabstwa, markizowie władali markizatami, byli posiadaczami Hiszpanii. Stali się nimi w epoce, gdy kapitał, pieniądz, był rzeczą stosunkowo tak rzadką, że gospodarka unikała najczęściej tego symbolu, stosując zapłatę w naturze. Dość podobnie jak w czasach kryzysu na wsi, gdzie zapałki w sklepiku kupuje chłop nie za grosze, ale za jajka. Posiadali ziemię, główny wówczas warsztat produkcji, warsztat produkcji środków żywności. Ich południowe role żywiły górzystą północ. Ale latyfundia była to tylko pewna forma posiadania kapitału, posiadania środków produkcji. Ta forma przetrwała swe czasy. Tymczasem bowiem zmiany socjalne, gospodarcze, techniczne wreszcie zmieniły sytuację w świecie i w Hiszpanii. Produkcja rozszerzyła się znacznie, przekroczyła o całe dziedziny nieznanych dotąd towarów produkcję średniowieczną. Wszędzie uwzględniono te zmiany. Rolnicza Anglia przeszła na przemysł gdy Kanada zmieniła swe puszcze na łany zboża. Chleb andaluzyjski, ku któremu tak chciwie spoglądali niegdyś górale kastylscy, stał się łatwiejszym, mniej cennym. Renta gruntowa obniżyła się. Podniosła, a raczej w ogóle powstała, renta przemysłowa. Nowym władztwem gospodarczym epoki stały się fabryki, nowymi potęgami centra przemysłowe, nowymi magnatami koncerny, nową formą kapitału jego przemysłowa industrialna lokata. Latyfundium, wielki obszar rolny, przestało być główną formą wielkiej własności, wielkiego kapitału. Stało się za to jej formą najbardziej ociężałą, mało rentowną, tracącą znaczenie. Własność przemysłowa i bankowa dognała ją i prześcignęła. Zachwiało się władztwo na tej formie własności oparte. Zachwiała się jej techniczna wartość dla nowych czasów, dla ludności rosnącej szybko, potrzebującej i więcej ziemi i zwłaszcza więcej chleba. Do ostatnich niemal czasów rolnictwo Hiszpanii było, jest jeszcze, niezmiernie zacofane. Zacofanie to jest najmniejsze w dolinie okalającej Walencję. Tamtejsza średnia własność ziemska, chłopska, kułacka przedstawia wzorowy stan uprawy rolnej. Największe jest w okolicach niezdatnych do życia minifundiów i w latyfundiach. Ale w tych najpierw Dość powiedzieć, że w Estremadurze formą najczęstszej gospodarki jest tak zwane alquarto, gdzie rokrocznie dwie czwarte gruntów ugorują, jedna czwarta jest zorywana, jedna czwarta wreszcie uprawiana i obsiewana. Sądzę, że nie ma rolnika w Polsce, który by mógł bronić podobnej gospodarki rolnej. Źle gospodarując, wielka własność rolna dalej i nie mniej była główną, a niemalże jedyną formą, Krajowego Kapitału Hiszpańskiego, dochowano z dawnych wieków. Okres rządów liberalnych, liberalna rewolucja hiszpańska z połowy XIX wieku nie zmieniły tu nic. Przeciwnie, liberalne mieszczaństwo obłowiło się znacznie na wyprzedaży za bezcen latyfundiów kościelnych. Nowa warstwa, nowe kapitały przeniosły się na rolę ustępując z miasta. Seria nowych grandów wzmocniła szeregi pierwszych. W innych krajach szlachta, jako warstwa społeczna, Zeszła z areny dziejów zepchnięta przez mieszczaństwo. W Hiszpanii XIX wieku energiczniejsze żywioły mieszczaństwa wdarły się w szlachtę, w latyfundystów fundystów, formy posiadania i produkcji, które były przeżytkiem dawnych wieków. Mogła była rzecz prosta nastąpić ewolucja odwrotna. Szlachta, która okazała się zbyt silną, by dać się wyzuć z posiadania i władzy, mogła z kolei zmodernizować sama swe posiadanie. Nie zawsze, choć przeważnie wraz ze zmianami techniki i ekonomii, postępują zmiany klasowe. W niedawnych czasach Japonia została zmodernizowana bez wstrząsu społecznego. Klasa jej samurajów, magnatów feudalnych i feudalnej lennej szlachty rozpoczęła w siedemdziesiątych latach zeszłego stulecia reformę swego kraju. Przeszła do miast, przeniosła swój kapitał z obszarów rolnych, uprawnień podatkowych, na najnowocześniejsze formy produkcji przemysłowej, własności bankowej. Technicznie, ekonomicznie Japonia stała się jednym z najbardziej zaawansowanych państw i skoków wykonała właśnie klasa społeczna starsza jeszcze od grandów. Kapitał nagromadzony przez nią od wieków posłużył na progu nowej epoki do technicznego wyposażenia kraju. Dlaczego nie mogliby tego samego wykonać hiszpańscy grandowie? Dlaczego tego nie zrobili? Dlatego, i tu może dotykamy poza gospodarczego sedna problemów hiszpańskich, że warstwa ta była nie tylko w swej formie własności, ale w swej sile witalnej, w swym elemencie ludzkim, w swej psychice i energii twórczej, rasą wyczerpaną, przeżytą. Materiałem demograficznym bezwładnym była syta zaszczytów i syta pieniędzy. Ustrój i obyczaj Hiszpanii Alfonsa XIII dawał jej pierwsze, Olbrzymie obszary rolne, choćby przynoszące od hektara mniejszy znacznie dochód niż gdzie indziej, dawały jej drugie. Nie miała więcej ambicji niż więcej chęci zysku. Forma własności rolnej była, rzecz prosta, stosunkowo mniej rentowna niż każda inna, zwłaszcza w warunkach tej eksploatacji. Ale dla ludzi idących po linii najmniejszego oporu, unikających pracy i kłopotu, była to forma najwygodniejsza rozkładająca pracę na dzierżawców i poddzierżawców, redukująca cały wysiłek do pobierania rent dzierżawnych, bo latyfundia były przeważnie dzierżawione. Oczywiście przejście do przemysłu wymagałoby, dając olbrzymio większe dochody, olbrzymio więcej pracy. Wymagałoby studiów gruntownych, ciągłego pilnowania interesów, śledzenia wskazówek giełdowych, obliczania fal koniunktur, Życie wielkiego przemysłowca jest pochłaniające, jest trudne. Fortuna jego jest wielka i narażona co dzień. Kiedyś przodkowie księcia Alby narażali co dzień swe życie. Ich wnuk, czternasty książe Alba, nie chciał jednak narażać nic więcej. A tymczasem kraj pęczniał ludnością biedną, mnożącą się szybko, głodną. Głodną nie tyle tam, gdzie były latyfundia, ile tam, gdzie nie powstały fabryki, chuty w dostatecznej ilości. Miejsce kapitałów krajowych, drzemiących w formie andaluzyjskich, estremadurskich rozłogów, zajmował przemysłowiec i kapitał obcy. Anglia potrzebowała rud i kruszców. Kapitał angielski otrzymywał więc koncesje na kopalnie jak w Chinach. Wydobywał rudy miedzi, żelaza, rtęci, ołowiu, cynku, wywoził węgiel, espartę i żelazo. Wydobywał tym łatwiej, że praca tutejszych robotników wobec swej olbrzymiej podaży była tania. Tańsza niż w Anglii. Wydobywał to wszystko i wywoził przerabiać do siebie. Dlaczego? Bo jego centrum przemysłowe było przecież nad Tamizą czy Clyde. Bo stąd, tak jak z Indii, jak z Hongkongu, jak z Sudanu, brał tylko surowiec. Dlatego właśnie górnictwo hiszpańskie jest rozwinięte w daleko wyższej mierze niż przemysł. Dlatego, mimo że kraj spadał do roli ekonomicznej kolonii, z której czerpano surowce, a której sprzedawano obrobiony już towar, kapitał zagraniczny przemysłowy cieszył się tu wiele większą sympatią niż rozległe, pozornie tylko do paru prowincji ograniczone laty fundia rolne. Ten przynajmniej nie drzemał na swych środkach produkcji, puszczał je w ruch, dawał innym przynajmniej część pracy. Cóż bowiem mogła zrobić wielka własność agrarna? Mogła była zrozumieć, że utrzymanie jej roli w kraju, jeśli jest w ogóle możliwym, będzie tylko przez przyjęcie na siebie nowoczesnych zadań epoki. Takim zadaniem dzisiejszej Hiszpanii było pełne wyzyskanie jej wielkich możliwości produkcyjnych, jej przebogatego surowca, taniej robocizny, kapitału.